Który strzelał z odległości kilometra Klątwa lasu nierychliwa, ale sprawiedliwa Nie wybiera nas z przypadku Nie zapomina, nie wybacza Już po nich Kwestia, co będzie pierwsze Zaraza czy ci, którzy jak ja czują wezwanie Jestem namiestniczką Oni zabili, a ja muszę wiedzieć dlaczego i w jaki sposób Ludzie, takie jak las, potrzebują sprawiedliwości Nie mogę odpuścić Skinął głową, jakby na znak, że przyjął to wyjaśnienie Wysunął szufladę ukrytą pod blatem stołu i wyjął z niej plik papierów Część kalek była gruba i welinowa, część cienka i szeleszcząca Rozłożył je na stole Mapy, na różnym etapie wykończenia, stare i całkiem nowe — Las się szybko zmienia i nie nadążam z rysowaniem, ale ta jest prawie aktualna — powiedział wyciągając na wierzch jedną z czarnymi liniami atramentu. Brakowało kolorów i szczegółów na połowie arkusza, za to okolice wsi i mostu były naniesione dokładnie. Bez trudu rozpoznałam domki babci Gans i wiedźmy, krętą ścieżkę między mostkiem a domem Johanny i tę dłuższą, którą doszliśmy do pułapek i bramy krwi. Ten ostatni element został zresztą starannie odwzorowany. Na południe od siedziby wiedźmy, w odległości może czterech kilometrów, narysowany był kwadracik. Kawałek dalej, z odchyleniem na wschód, widniał drugi, nieco większy. Dostrzegłam też trzy czarne rąby w promieniu dziesięciu kilometrów od domku. Na to nie patrz i zapomnij, że widziałaś. To kapliczki, ołtarze, miejsca kultu. Tylko dureń by się tam zapuszczał. Bogowie odwiedzają je regularnie i przyzwyczajeni są do ofiary, powiedział leśniczy. A te kwadraciki? Ten bliżej to opuszczona i na wpół spalona chata. Wiedźma, która tam mieszkała, bawiła się w przyzywanie demonów i nie wyszło jej najlepiej. To złe miejsce. Skażone czarną magią jeszcze na kilka pokoleń. I zabezpieczone przeze mnie i przez las. Gdyby tu byli, wiedziałbym Ale tu, postukał w odleglejszy kwadracik Mogą być To letni dom rodziny z Wernigrodę Od drogi nie dalej niż trzysta metrów, tylko schowany za ścianą drzew Tu bym zaczął Przy skrzyżowaniu, puknął w wąską wstążkę traktu Na brzozie masz znak, gdzie skręcić Drogi czasem nie widać, ale tam jest Zrobiłam komórką zdjęcie kawałka mapy z drogą i skrzyżowaniem. Podziękowałam. Wzruszył ramionami. Robota głupiego, ale skoro musisz. Mówili, że jesteś jak bulterier, co jak się wgryzie w kość, szczęknie potrafi rozewrzeć. Gdybyśmy jeszcze kiedyś się spotkali... Moja jurysdykcja nie obejmuje lasu, kłusownictwa czy układów między tobą a Hexenwaldem. Dopóki nikogo nie zabijesz, nie przyjdę po ciebie. Zajrzę tu tylko wtedy, gdy będę potrzebowała pomocy. Zgoda? To tak, żebym nie strzelał na powitanie? Zapytał i wyszczerzył się w uśmiechu. Nie chciałabym aktywować klątwy, odpowiadając ogniem. Machaj od białą chusteczką, tak dla przypomnienia. W moim wieku nie wszystko chce się trzymać głowy. Zwłaszcza, gdy las szumi na krew i zemstę. Roman stał oparty o maskę samochodu. O, żyjesz! To miło. Dzwonił mój człowiek. Metzlerowie wyjechali z domu kilkanaście minut temu. Jadą do lasu, wschodnią drogą. Przeklinając, wsiadłam za kierownicę. Wiesz, gdzie są Hans i Greta? Leśniczy sugerował, że w domku letniskowym, nieopodal wschodniej drogi. Metzlerowie wyprzedzają nas o krok, burknął Roman. Chuja tam wyprzedzają! Oszukują! Nie ma rytuału krwi, który byliby w stanie wykonać w tak krótkim czasie Jeśli jadą do dzieci, to znaczy, że od dawna wiedzieli, że tam są Może od samego początku Pogrywają z nami Jak pieprzona szkolna orkiestra Docisnęłam pedał gazu Mieliśmy do przejechania może dwadzieścia kilometrów Niewiele lub mnóstwo W zależności od kaprysów lasu Jastrząb niemal uderzył o przednią szybę, a ja odruchowo wdypnęłam hamulec. Ptak wzbił się w niebo, ale jego pióra otarły się o szkło. Gdyby nie on, nie zauważyłabym w gęstej mgle, tuż za rozwidleniem, samochodu stojącego prawie w poprzek drogi i jak nic bym go stuknęła. Wysiedliśmy. Włoski na całym ciele uniosły mi się od elektryzującej i niepokojącej magii, która wypełniała mgłę. Była jak oddech Heksenwaldu na karku. Rozcierałam dłonie i walczyłam z pokusą, by od razu wyciągnąć miecz i spluwę, tak na wszelki wypadek Jakby las robił sobie cokolwiek z ludzkiej broni Mgła się nie rozstąpiła Otaczała nas mleczną bielą, w której z trudem zauważyłam poruszającą się latarkę Jeden z ochroniarzy Romana stał na poboczu i dawał nam znaki Podeszliśmy Widoczność poprawia się jakieś piętnaście metrów w tamtą stronę Wskazał kierunek Myślę, że to była pułapka To samochód Metzlera? Zapytał Roman Białe Audi pokrywały przylepione krwią i ptasim głównym pióra I dziwny osad, jakby auto stało tu od wielu miesięcy Pozostawione na pastwę dzikiej przyrody Wymieniliśmy spojrzenia z Romanem Nie wróżyło to najlepiej kierowcy i pasażerowi Sprawdziłem impuls, żyją, ale są nieprzytomni nie ma szans, żeby ich wyciągnąć Brak śladów krwi czy uderzenia o maskę, więc myślę, że to magia I chcę, żeby zostali w środku Powiedział ochroniarz Co się stało? Zapytał Roman Ptaki, szefie Pojawiły się znikąd, zaatakowały samochód Rozbiły szybę Metzler stracił kontrolę nad pojazdem Sam wjechałem w rów, żeby w nich nie przydzwonić Ptaki nie były mną zainteresowane. Odleciały, gdy tylko unieszkodliwiły Metzlera i Hexlerową. Zrelacjonował. Interesujące. W gęstej mgle głosy się niosły dziwnie, jakby po wodzie, więc nie umiałam powiedzieć, czy ktoś krzyczał kilka metrów dalej, czy dwa kilometry stąd. Przez wrzaski przebijały się wysoki jazgot i ptasie piski. Słyszysz? Zapytałam Romana. Skinął głową. — Zostań z nimi — polecił ochroniarzowi — Gdyby się ocknęli, zatrzymaj ich i nie pozwól odjechać, póki z nimi nie porozmawiamy — Jesteś pewny, szefie? — ochroniarz patrzył w górę Zadarłam głowę i zaklełam Niebo było czarne i ruchliwe Setki ptaków, kruki, jastrzębie, sokoły, gęsi, sowy, nawet cholerne gołębie Leciały chmarą jak ławica sardynek Zdążały w kierunku, w którym zmierzaliśmy Do domku letniskowego Mgła faktycznie rzedła W miarę jak oddalaliśmy się od drogi Kierując się w głąb lasu Za to magia rosła Nie robiła nam krzywdy Ale próbowała nas spowolnić Powietrze stawiało opór Wiatr wiał nam w twarze Gałęzie drzew czepiały się ubrań i włosów Z ośnieżonego podłoża Wyrastały zielone pędy jeżyn I chwytały stopy już wiedziałam, że nie zdążymy Chmura wściekłości, krwi i piór była widoczna z daleka Gdy magia nas puściła, było po wszystkim Kilka tysięcy ptaków rozpierzchło się po szarym niebie dopiero wtedy, kiedy z dwójki uciekinierów pozostały tylko kości, strzępy rozniesionego po śniegu mięsa i resztki ubrań, które wyglądały jak po bliskim spotkaniu z Edwardem w Najdłużej przy szczątkach zostały dzikie gęsi Przetaczały nad nimi ciężkie brzuchy na krótkich łapkach, kiwały głowami na czarnych, wężowych szyjach i syczały tak, że instynktownie chciałam uciekać. Prawie jednocześnie rozłożyły skrzydła rozpiętości dobrze powyżej dwóch metrów. Poruszały nimi energicznie, jakby potrzebowały rozgrzać mięśnie. Krwawa mgiełka spływała z piór na śnieg. Jeszcze przez chwilę dotykały łapkami ziemi w pośpiesznych kroczkach a potem poderwały się i zaczęły wznosić coraz wyżej, aż wzbiły się ponad linię drzew i uformowały klucz. Na ziemi, przy ciałach, została jedna. Patrzyła na nas oczkami jak guziczki, czarno-czerwona, bo krew zabarwiła białe fragmenty piór. Otworzyła dziób i zagęgała niczym klakson w samochodzie. Prawie mogłam zrozumieć. A nie mówiłam? Babcia Gans wzbiła się w powietrze i poleciała za swoją rodziną. Teraz zrozumiałam, co oznacza z tych gansów Naprawdę nie miałam ochoty podchodzić bliżej Nie chciałam tego widzieć Obawiałam się, że mój żołądek może nie być na to gotowy Krwawy rozbrysk rozkwitał na śniegu ledwie kilka metrów od nas A ja próbowałam nie widzieć tego, co leży w samym centrum Niczym pręciki w tej upiornej róży Westchnęłam raz i drugi, zbierając się na odwagę nie zostało z nich wiele. Nic na podstawie czego mogłabym ustalić ich tożsamość bez pomocy patolożki. Ale czy ktoś poza Gretą i Hansem podpadł w ostatnim czasie Hexenwaldowi? Las usatysfakcjonowany zemstą odpuścił i bez trudu otworzyłam drzwi do auta Metzlera. Oni i Hexlerowa wciąż byli nieprzytomni. Przewieźliśmy oboje do Tornu, gdzie w sanktuarium, z dala od magii lasu, mogli wrócić do sił. Kiedy odzyskają przytomność, będą musieli odpowiedzieć na kilka pytań. Na przykład, po cholerę wmieszali w to mnie i starszyznę. I jeśli znali miejsce pobytu dzieci, po co w ogóle ta szopka? Czy wiedzieli, że Hans i Greta zabili wiedźmę z lasu? A jeżeli tak, to dlaczego? I czemu zostali w okolicy, zamiast zwiewać, gdzie pieprz rośnie? Byli tak durni, by myśleć, że po tym, co zrobili, są bezpieczni w Heksenwaldzie? Bogna zebrała resztki ciał do dwóch niewielkich pojemników. Żaden po napełnieniu nie ważył więcej niż piętnaście kilo. Tyle zostało z dwójki nastolatków. Mniej nawet niż po nielep kuchen. Byłam wściekła na myśl o bezsensowności tej sprawy i tych śmierci. Trzy życia, w imię czego? Czy cokolwiek było warte aż tyle? Kiedy tylko je miała, dała mi sygnał, że Metzler się ocknął, poszłam do niego. Jego żona wciąż nie odzyskała przytomności Jemioła znalazła w niej klątwę Heksenwaldu Wiedziałam już jak się objawia Jak trąd, tylko postępuje szybciej i naprawdę jest nieuleczalna Nie rób sobie nadziei Znam to Za kilka dni będzie po wszystkim Las nie wybacza zdrady Ci z Wernigrode powinni być mądrzejsi Powiedziała uzdrowicielka Wprowadziła się tam kilka lat temu, tuż przed ślubem Może nie wiedziała Jemioła wzruszyła ramionami Nie potrafię jej współczuć Na jej sumieniu spoczywa dwoje nastolatków i wiedźma z lasu Jesteś tego całkiem pewna Zauważyłam Jemioła zwykle miała w sobie dużo wrażliwości i empatii Dla każdego znajdowała czułe słowo Nie dla Mariny Hexler Magia lasu nie jest ślepym ostrzem. Nie trafia nikogo rykoszetem. Hexenwald był pewien. Mnie to wystarcza. Mogę zadbać, by jej ostatnie dni były spokojne i koić jej ból, ale nic więcej nie zdołam zrobić. Nikt nie może się mierzyć z magią lasu. Na jedno pytanie już miałam odpowiedź. Wiedziała. Może im pomagała. Zawiniła dość, by las uznał ją za współwinną. Jej mąż był zdrowy. Obudził się zdezorientowany, głodny, z lekkim ćmieniem w skroniach, które porównał do tego po zbyt dużej dawce środków nasennych, jakby głowa budziła się trochę za wolno. Poprosił o coś do picia i o wyjaśnienie, gdzie jest. I gdzie jest jego żona i dzieci. Podałam mu szklankę z wodą. Nie bardzo wiedziałam, jak powiedzieć o dzieciach. Milczałam o sekundę za długo. Domyślił się. Nie zdążyliśmy. Prawda? Zapytał z drżeniem w głosie. Przytaknęłam. Nie zabija się wiedźmy z lasu bezkarnie, powiedziałam. Zamrugał, jakby speszony. Nie wiedziałem. Do dziś, gdy pani wyszła, Marina powiedziała mi prawdę. Powinni wyjechać stamtąd jak najdalej, może wtedy by się udało. Oszczędziłam mu informacji, że jego żonie, która dostała mniejszą dawkę magii, to nie pomogło. Czego tam szukali? Co to był za skarb? zapytałam. Łzy spływały mu po twarzy. Szlochał bezgłośnie. Przepisu! Uwierzy pani? Szukali przepisu! Jakiś bogaty palant ogłosił, że zapłaci milion euro za ten tajny przepis Johanny na doskonałe pierniki. Kiedyś był jej klientem, ale czymś jej zawinił i trafił na jej czarną listę. Nie chciała dla niego piec. Zawsze wiedziała, gdy przychodził ktoś podstawiony. Jakie pierniki są warte milion euro? Jakie pierniki są warte ludzkiego życia? Trzech ludzkich żyć. A za chwilę czterech? Zapytałam cicho. Zjadłam jeden z jej pierniczków. Był pyszny. Ale nic nie mogło być aż tak pyszne, by dlatego zabić Starałem się wychować go na dobrego człowieka Ale widać zawiodłem Wyszeptał Po co mnie w to wmieszaliście? Przecież musieliście wiedzieć, że wasze dzieci szybko staną się głównymi podejrzanymi Chodziło o klątwę Przyznał Uderzyła w nich z jej ostatnim tchnieniem Szybko im się pogarszało Karmiła się ich ciałami jak głodna bestia. Marina sądziła, że napędza ją magia Johanny, która była Küchenhexe, kuchenną wiedźmą. One chyba nie są zbyt potężne. Uznała, że trzeba usunąć źródło mocy, czyli jej ciało. Nie udało się go spalić, więc wymyśliła, że jeśli je zabierzesz, a klątwa wciąż będzie aktywna, dopadnie ciebie, nie kogoś z nas. Nie wiedziała za wiele o magii, prawda? Najwyraźniej, gdy zabraliście ciało, a klątwa wciąż była silna, doszła do wniosku, że Johanna zapuściła wiedźmie korzenie pod fundamenty domku Dlatego się włamali i kopali pod werandą Skinął głową Próbowali wszystkiego, a to cały czas był Hexenwald, prawda? Zapytał głucho Przytaknęłam I dopiął swego Dostał moją żonę, moje dzieci Mieszkał pan w Wernigrodę od urodzenia Przecież znał pan Hexenwald. Zaśmiał się nieprzyjemnie Zabawne Gdy masz magii tyle, co kot płakał, Wmawiasz sobie, że to taki drobiazg Prawie zabobon, niewinne sztuczki To pomaga ci zapomnieć, że czegoś ci brak Że jesteś tylko pyłkiem w obliczu potęgi lasu Trzymałem się z daleka Myślałem, że to wystarczy Las nie ponosi winy za złamanie prawa ani za śmierć Johanny Bez nich nie byłoby klątwy, zemsty, śmierci Marina sądziła, że wszystko ma obmyślone I że jeszcze upieczemy na tym ogniu dwie pieczenie Ty weźmiesz zwłoki i zdejmiesz klątwę z dzieci My skargami i zażaleniami odwrócimy twoją uwagę od Hansa i Grety A jeśli się uda, to jeszcze rozbijemy w pył ten cały układ między Wernigrodę a Tornem Zbyt wiele wpływów wymykało mi się z rąk Marina chciała je utrzymać za wszelką cenę Skrzywiłam się Cała ta sprawa była jak warstwy archeologiczne gówna Nic nie miało sensu Co ze mną będzie? Zapytał Las nie uznał pana za winnego Zobaczymy, czy równie wspaniałomyślni będą ludzie z Wernigrode Powiedziałam Zaśmiał się gorzko Och, myli się pani. Ukarał mnie. Owszem, nie dotknęła mnie klątwa, która rozkładałaby moje ciało za życia, ale straciłem wszystkich, których kochałem. Czy to naprawdę mniejsza cena niż życie? Gdy wychodziłam, kiwał się na materacu w przód i w tył. Nieobecne spojrzenie miał wbite w drzewa za oknem, łzy spływały mu po policzkach, a oczy rozszerzało przerażenie. Może myślał, że te drzewa spiskują z lasem. Niewykluczone, że właśnie tak było Nie wiem czemu zamiast wrócić do domu Wsiadłam do samochodu i pojechałam do babci Gans Zaparkowałam przy płocie i zbierałam się na odwagę By wejść do środka Drzwi uchyliły się i w progu stanęła maleńka staruszka W szarej, wełnianej sukience do kostek Przepasanej białym fartuchem No idzie, czy się najpierw pomodlić musi? Zawołała Więc wysiadłam i poszłam do niej bez zbędnej gadaniny wprowadziła mnie do kuchni, gdzie na dużym stole obsypanym mąką leżał placek ciemno-karmelowego ciasta. Mała dziewczynka, ta sama, którą wcześniej widziałam w czerwonym płaszczyku, stała na stołeczku i wykrawała foremką serduszka. Staruszka pociągnęła mnie za rękaw, wyprowadzając z kuchni do saloniku. Czułam, że nie chce, by dziecko słyszało tę rozmowę. Aneliza była ulubienicą Johanny Lebkuchen. Powiedziała Leonora Gans z czułym uśmiechem. Czy to... Zabahałam się. Tak, to te pierniki z tajemnego przepisu. Gdy śmierć Johanny została pomszczona, a klątwa się wypełniła, Johanna odwiedziła moją prawnuczkę we śnie i przekazała jej przepis. Mała nie potrafi go zapisać, ale wie jakich użyć składników i w jakiej ilości. Magia küsian heksę. Gdy Anelisę podrośnie, zamieszka w tamtym domu. Hexenwald już się pobłogosławił. Czy była wtedy z wami? Zapytałam, mając na myśli atak ptaków. Gorąco liczyłam, że zaprzeczy. Jeszcze się nie zmienia. Może nigdy nie zacznie, skoro las ją wybrał na swoją wiedźmę. Kiwnęłam głową, czując ulgę. Mam nadzieję, że nie przyszłaś mnie aresztować. Zapytała, ale w jej głosie nie było śladu strachu Już widzę minę sędziego, gdybym próbowała go nakłonić do wystawienia mi nakazu aresztowania Bo ma pani na nazwisko Gans, czyli gęś A gęsi właśnie... Parsknęła krótkim śmiechem Mówiłam, my tu załatwiamy sprawy po swojemu W końcu to las wiedźm, a nie las zabójców wiedźm Żadne z nas nie mogło lekceważyć wezwania lasu Nikt nie chce zawieść zaufania Heksenwaldu. Rozumiałam to na swój sposób. Babcia podeszła do kredensu i wyciągnęła wielką puszkę. Zdjęła wieczko i zapytała: Pierniczka? Smak się nie zmienił. Były wspaniałe. Posłowie z hardych baśni. Baśnie, legendy i mity od zawsze były jedną z ważniejszych dla mnie inspiracji. I zbrodnie, ale to w sumie nie tak dalekie skojarzenie. Czasami zapominamy, jak często baśnie są historiami o zbrodni. Sinobrody nie chowa przecież w swojej piwnicy kolekcji znaczków. Kiedy postanowiłyśmy, że tematem naszej drugiej antologii będą baśnie i legendy, wiedziałam, że tym razem chcę wrócić do Dory Wilk. Miałyśmy wtedy, ja i Dora, naprawdę długą przerwę i tęskniłam. A to z góry wykluczało kilka baśni. W takim czerwonym kapturku wilk nie kończy najlepiej, więc lepiej nie ryzykować z panną wilk. Ostatecznie wybrałam baśnie o Jasiu i Małgosi, ale nie tylko wersję braci Grimm. W 1963 roku Hans Traxler, autor książek dla dzieci, opublikował Die Wahrheit über Hänsel und Gretel, szokującą prawdziwą historię Jasie i Małgosi, opierającą się na cudem odnalezionych źródłach z XVII wieku. Literacki żart z okazji setnej rocznicy śmierci Jakoba Grima, na które nabrały się nie tylko media, lecz na jakiś czas także kręgi naukowe, dzięki czemu Traxler jest legendą literackich pranksterów. Jego pięknie sfabrykowana historia prawdziwa na równi z baśnią o Jasiu i Małgosi jest inspiracją dla mojej opowieści. Na pamiątkę pożyczyłam sobie od Traxlera kilka nazwisk, w tym jego własne. W końcu stał się już częścią tej historii. Była też baśń, którą opowiadała mi babcia. Próbowałam ją znaleźć w różnych zbiorach, ale bez skutku. Nie dowiem się już, czy to była historia, którą babcia wymyśliła sama, czy wcześniej słyszała od swojej babci. Zrobiła na mnie na tyle duże wrażenie, że żywiłam dla gęsi respekt, tym bardziej, że na własnej skórze przekonałam się, jak bolesne siniaki zostawia wściekły atak ich dziobów. Bez wątpienia są spokrewnione z Velociraptorami. Nie wierzycie? Porównajcie sobie szkielety. Podobieństwo jest uderzające. Aneta Jadowska, Oldwell, Well, wersja Salci, czyta Vanessa Aleksander Były znaki. Zawsze są. Sęk w tym, że jako matka musiałam przyswoić jedną z najtrudniejszych lekcji. Zauważenie sygnałów nie oznacza od razu namierzenia problemu. O rozwiązaniu go nie wspominając. Tutaj rzadko można łatwo wskazać winnego, a problemy niemal nigdy nie dają się rozwiązać prostym spuszczeniem komuś łomotu albo wsadzeniem za kraty. To podobno niewychowawcze. Patrzenie na dziecko przeżywające swoje pierwsze dramaty jest trudne. Oczywiście pytałam, zapraszałam do rozmowy, robiłam mały wywiad u Nisima, podejrzewając, że źródło leży w szkole. Ale Nisim zapewnił mnie, że tam wszystko gra i huczy. Młoda świetnie sobie radzi, integracja z klasą przebiega wzorcowo, chociaż mała bywa nieco bardziej roztargniona i wycofana. Tyle sama zauważyłam. Może to kwestia dorastania? Czy moją małą dziecinę dopadła nastoletnia burza hormonów? Rozbuchane emocje, trzaskanie drzwiami, zamykanie się w pokoju. Dostawałam solidne wskazówki, że tak właśnie jest. Jestem cierpliwa. Potrafię się przyczaić. Może nie jak snajper, bo wolę być bliżej centrum zdarzeń, ale wiedziałam, że nie mogę wykręcić dziecku ręki i naciskać tak długo, aż puści farbę. Podstawowa reguła wychowania. Nawet gdy w środku wszystko zwijało mi się w nerwowe węzły, widząc jej smutną minę i rozmazaną maskarę. Zresztą ta maskara też była czymś nowym. Salcia dopiero zaczynała się interesować makijażem. Chyba pod wpływem demonic, bo większość wysiłku szło w podkreślanie oczu. Tuż... I kreska. Mnóstwo. Mnóstwo kreski. Jej wielkie, smutne oczy wydawały się jeszcze większe. I jeszcze smutniejsze, gdy łzy rozmywały makijaż, upodabniając dziewczynę do małej pandy. Mamo, daj spokój, potrzebuję przestrzeni. Burknęła, gdy próbowałam z nią porozmawiać. Przestrzeń? Okej. Okay. Mogłam dać jej przestrzeń. Bezpieczną, wypełnioną miłością i moją nerwicą. Ale to było za mało. Najwyraźniej potrzebowała więcej. Najlepiej dystansu mierzonego w kilometrach. Tyle, ile dzieliło nasze mieszkanie w Tornie od domu dziadka, do którego wpadała teraz częściej niż kiedykolwiek. Oficjalnie, by trenować swoją ognistą magię, ale podejrzewałam, że chodziło o coś więcej. Może Luk nie spozierał na nią z niepokojem przy śniadaniu. Było o wiele bardziej opanowany niż ja. Może potrzebuje odsapnąć... Od szkoły, od rodziców, od nastoletnich dram, zgadywał Miron. Też się martwił, choć próbował tego nie okazywać. Oto byliśmy. Zastępczy rodzice nastoletniego stworzenia demonicznego, które w przypływie gorszego humoru mogłoby spalić miasto. Dwie kwoki, które nie potrafiły namierzyć lisa, co zakradł się do kurnika i sprawił, że nasze kurczątko stało się przygnębione i emocjonalnie zwichrowane. Naprawdę lepiej radziłam sobie z problemami, które dało się po prostu zabić. Albo przynajmniej spuścić im łomot. A tak mogłam tylko pomóc spakować córce rzeczy, kiedy stwierdziła, że musi pobyć u dziadka. W piekle. Bo najwyraźniej piekło było milsze niż torn i nasze mieszkanie. Kurwa mać. I tak, całe to zamieszanie odbijało się na moich emocjach, sprawiając, że mój ląd stał się krótszy niż zwykle. Nie żeby gardiarz potrzebował specjalnych pretekstów, by mnie wkurwić. Od lat ciężko pracował na nasze fatalne relacje. Ale zwykle nie wybuchałam mu w twarz, wrzeszcząc, że może sobie w dupę wsadzić ten budżet razem z cholernym długopisem, którym nie raczył złożyć swojego pieprzonego podpisu. Bez tego podpisu budżet wisiał w niebycie. A ja go potrzebowałam do kurwy nędzy. Bez budżetu nie mogłam zatrudniać nowych ludzi, podpisywać kontraktów z laboratorium czy kupić sprzętu dla komisariatu. I nie. Gardiarz nie miał żadnych konkretnych powodów, argumentów czy propozycji. Po prostu nie i tyle. Roman, Katia i Borys zagłosowali za przyjęciem budżetu. Katarzyna się wstrzymała. Powinno być przegłosowane, prawda? Otóż nie, kurwa. Starszyzna tornu miała zasady wypisz-wymaluj jak mała wspólnota mieszkaniowa. Budżet musiał być uchwalony jednogłośnie. Katarzyna zapewniła po cichu Romana, że jeśli gardiarz zagłosuje za, to i ona podpisze. Ach, ale to dopiero wtedy, gdy gardiarz odnajdzie w sobie światło rozwagi i przestanie być dupkiem. Jakby to było realne. Wyszłam z posiedzenia starszyzny, nabuzowana. Opuściłam salę, zanim zdążyłam wdrożyć w życie plan B. Uszczuplenie starszyzny o jednego członka chyba nie zrobiłoby nikomu wielkiej różnicy, prawda? Katia wyszła za mną i powiedziała. Popracuję nad nim. Młotem i obcęgami? Powiedz, że młotem i obcęgami, wydyszałam opierając się o ścianę. Widziałam świat na czerwono, chociaż całą ulicę spowijał gęsty śnieg. Tak pięknie odznaczałaby się na nim krew gardiasza. Nie wiedziałam, czy gad krwawiłby na czerwono, ale miałam ochotę to sprawdzić. Jeśli go zabijesz, znów będzie impas i kolejne wybory. O cholera wie, kogo z jego departamentu nam tu przywieje. Przekonywała. Wiesz, i ciągle kręci się w okolicy. Nie zrobiłabyś mi tego. Twój były nie może być gorszy od gardiasza, mruknęłam. Chcesz się założyć? Ja wiem, że byłby gorszy. Dobra, urabiaj go. Wracam do domu, zanim zrobię coś, za co sama będę musiała siebie aresztować. I wróciłam. A wtedy odkryłam, że moje dzieciątko nie jest już w piekle. Zamknęło się w swoim pokoju i słuchało najsmutniejszej piosenki świata. Padłam na kanapę w salonie, a głos Taylor niósł się po całym mieszkaniu. Kiedyś ledwie kojarzyłam jej pojedyncze piosenki z radia. Teraz byłam na bieżąco z całą dyskografią, bo Salcia uwielbiała Swift. Ja też nauczyłam się ją doceniać. Tylko dlaczego moja córka wkłada całe serce w wykrzykiwanie, że chciała umrzeć, kiedy on powiedział jej, że to przez różnicę wieku im nie wyjdzie? A gdy dziesięciominutowa piosenka dobiegła końca, zaczynała się od nowa. I kolejny raz. I kolejny. Najwyraźniej trafiliśmy w niekończącą się pętlę all well. Taylor's version. Szybko dodałam dwa do dwóch. Jedyne, czego nie znałam, to imię. Imię sukien syna, który złamał serce mojej trzynastoletniej córce. Powoli, ostrożnie i metodycznie. Jakbyś rozbrajała bombę, a wszystkie kabelki były czarne. Zaklinałam się. Odczekałam jeszcze jedną rundę tuel, -well, zanim zapukałam do drzwi. Hej, kochanie, potrzebuję twojego wsparcia, zawołałam gdy nie odpowiedziała. Muzyka umilkła. Ale drzwi pozostały zamknięte. W czym? Odpowiedziała podejrzliwie, Będę się bawić w śnieżne wódu i potrzebuję głosu zdrowego rozsądku, który mnie powstrzyma przed pójściem o krok za daleko. Wiesz, żeby skończyło się na rozwaleniu bałwana, a nie głowy gardiasza. Przez chwilę panowała cisza. A Miron nie może? Zapytała w końcu. Lepiej nie. Twierdzi, że możemy zabić kretyna i ukryć zwłoki, jeśli mnie to uszczęśliwi. Nie potrafi wyznaczyć mi zdrowej granicy. Salcia parsknęła śmiechem. No co powiesz, curuś? Ulepimy dziś, bałwana! Zaśpiewałam. Klamka zgrzytnęła, a w otwartych drzwiach stanęła moja mała kupka nieszczęścia. Dobra, ale nie jedziemy pod miasto, zaznaczyła. No co ty? Będziemy lepić tuż pod domem. Tak? Żeby wszyscy widzieli? Zapytała podejrzliwie. Być może. Przyznałam. Ubrałyśmy się w ciepłe kurtki, szaliki i rękawiczki. Wzięłam wszystko, co potrzebne i zeszłyśmy na nasze podwórko studnie. Zasypane, jakby był przełom grudnia i stycznia, a nie koniec listopada. Wtornie śnieg pojawiał się rzadko, a taka ilość stanowiła ewenement. Nawet tu wkradały się zmiany klimatu, ale dziś akurat było mi to na rękę. Zgarniałam śnieg z dziką determinacją. Toczyłam kule, aż miała dobry metr średnicy i dotarła z nią aż do bramy prowadzącej z podwórka na ulicę. Salcia nie angażowała się przesadnie. Ogniste stworzenie w niej spoglądało na cały ten śnieg z pewną podejrzliwością. Zabrałam się do kolejnej kuli. Nieco mniejszej, no ale również okazałej. Ubijałam śnieg rękami, żeby był zwarty i trzymał kształt. Teraz głowa! Zawołałam, posapując, kiedy zdołałam umieścić jedną kulę na drugiej. Nie wiem, co o tym myśleć. Odkrzyknęła Salcia, ale uśmiechnęła się pod nosem, a policzki miała zarumienione nie tylko od zimna. Weź łyżkę! Wyrzeźbisz mu nos i odstające uszy! Zaproponowała